Skylar Grey Dance Without You, 21.33 na naszych radiowych zegarach. Słuchacie audycji, audycji Alt Culture, czyli alternatywnego kulturatora, w którym przyszła pora na drugi blok tematyczny. Previously on blog tematyczny poświęcony serialom. No i ja zacznę od informacji, którą znalazłam, która została właściwie opublikowana dzisiaj. Mianowicie Marvel opublikował informacje o całej obsadzie swojego najnowszego serialu Inhumans. Jeżeli nie słyszeliście Inhumans to jest w ogóle seria komiksów, która wydawana jest bodajże od lat 60-tych jakoś nawet. No i jakiś czas temu Marvel stwierdził dobra, słuchajcie, skoro nasz cinematic Universe jest na tyle fajny i rozbudowany, to dlaczego nie zrobić serialu? No i w tej chwili e, ogłoszona została cała obsada e, i pojawiają się nazwiska takie jak Ken e, Lang, e, Serinda Swan, Anson Mount, e, czy nawet aktor z Gry Otron Ivan e, Rion. E, no i wygląda to całkiem obiecująco. <laughs> Trzeba się napić wody. Obiecująco wygląda też e, finał zimowego sezonu Shadowhunters. No i chciałabym z tego miejsca zaznaczyć, że blok tematyczny Previously On będzie zawierał spoilery. Tak, może się to zdarzać często, gęsto, szczególnie jeżeli usłyszycie hasło Shadowhunters, to nie ma opcji, żeby tutaj spoilerów nie było. W każdym razie tak, Shadowhunters to jest ekranizacja serii książkowej, serii książkowej Cassandry Clare, dobrze mówię, dobrze mówię, wydawany przez Freeform, który wcześniej był inną stację. Nie pamiętam teraz jaką. Seria książek Dary Anioła konkretnie. Mm, zgadza się. No i w tej chwili jest drugi sezon. I y, ja muszę się przyznać, że ja mam trochę taki love-hate relationship z tym serialem, y, bo są odcinki, które są naprawdę w porządku. Ale z, z Malekiem. Ale są takie, że po prostu ja nie mogę. <śmiech> bo nie. <śmiech> Ostatnio nawet był jakiś odcinek, w którym e, pojawiały się wilkołaki i po prostu CGI tam było takie, że ja siedziałam i chciało mi się płakać. To było tak złe, tak złe. Oh. Nie mogę. Gdzieś <grym> dalej zatrzymaliśmy się, ostatni odcinek właściwie zatrzymał się na tym, że Simon zostaje porwany przez Valentina. No i cóż, nie wiemy, co się z nim stanie. Jeżeli oglądacie Shadowhunters, no to możecie śledzić sneak peeki, które pojawiają się na YouTubie. Czy jest to w ogóle podana premiera drugiej części sezonu? Jeszcze nie widziałam. Jeszcze nie. Jeszcze nie wiedziałam. Co, nie co widziałam. może oznaczać, że będziemy czekać na tę drugą część trochę długo. Ja osobiście strasznie nie lubię jak seriale to robią. Nie lubię tego, jak seriale rozbijane są właśnie na część pierwszą, część drugą, czy tam część A, część B, tak jak jest tutaj. Um, I pomiędzy tymi częściami musisz czekać na przykład pół roku. A wiesz, co jest najgorsze? Że za każdym razem, jeżeli masz finał sezonu zimowego i czekasz na tę premierę sezonu letniego, to odcinek ostatni kończy się po prostu w jakimś takim miejscu... To jest zazwyczaj taki cliffhanger, że po prostu nie da tak, się wstać właśnie. po potem jak się obejrzy. Um, ale no w sumie, okej, okay, dobra, jestem w stanie poczekać. Jestem bardzo ciekawa tego, jak sprawdzi się nowy członek obsady w tej właśnie serii. Bo jest to aktor, który pojawił się w Grze o Tron również. W tej chwili nie pamiętam, jak on się nazywa... Um, Wylijamy mu na imię, jeżeli się nie mylę. To na pewno. Um... Wcieli się on w rolę Sebastiana, kto czytał serię darów anioła, będzie wiedział na pewno o kogo chodzi. No i ja naprawdę jestem bardzo ciekawa, bo wydaje mi się, że to jest strasznie trudne. Jeżeli mamy obsadę serialu, która jest już zgrana i w tym momencie pojawia się ktoś nowy, ktoś, kto musi dołączyć do tej ekipy, też jakby musi zrozumieć całą tę dynamikę i też musi się oczywiście odnaleźć w jakby uniwersum tego serialu. To na pewno nie jest proste zadanie. No ale jakby trzymam kciuki za to, że będzie lepiej i mam też szczerą nadzieję, że serial nie będzie po prostu jakby jego poziom nie będzie spadał, tylko będzie Ale cały zresztą, czas jeżeli chodzi, chodzi o to, że on nie jest zgrany z ekipą, to warto wspomnieć, że właśnie Sebastian, czyli postać właściwie w Sebastiana, podobno bardzo dobrze zna się z postacią Jaysa, czyli Doma. Znaczy, aktorzy jakby prywatnie aktorzy się Aktorzy prywatnie się znają, więc. Tak. Pamiętam, że nawet Dominik Szarut wspominał o tym, że oni bardzo często się jakby mijali na castingach. Więc znają się prywatnie. Więc wydaje mi się, że to też może nie tyle wpłynęło na tę decyzję, że to on akurat będzie tutaj grał. Ale na pewno pomoże mu to jakoś w takim, no ja wiem, zgraniu. O, może to jest dobre słowo. Myślę, że damskiej części widowni spodoba się nowy aktor. Na pewno. Bo... Pod tym względem serial Shadow Hunters stoi na bardzo wysokim poziomie. No tak, to prawda. Można się przyczepić do wielu rzeczy, natomiast do nie. Obsadania... <grywy> Dobra. <grywy> Skończmy to, bo po prostu będziemy tutaj siedzieć gadać dwie godziny albo i dłużej. 21 Pilots i Holding On To You, 39 minut po godzinie 21.